Jezus Chrystus ukazuje się nefitom zebranym w kraju obfitość i naucza ich. Rozdziały od 11 do 26. Rozdział 11. Bóg Ojciec świadczy o swym umiłowanym Synu. Jezus Chrystus ukazuje się i oznajmia im, że zadość uczynił za grzechy świata. Dotykają ran w Jego rękach, stopach i boku i wołają Hosanna. Jezus Chrystus podaje im, w jaki sposób mają chrzcić. Pragnienie spierania się nie jest od Niego, lecz od diabła. Nauką Chrystusa jest, że ludzie potrzebują się nawrócić, uwierzyć w Niego, zostać ochrzczeni i przyjąć Ducha Świętego, aby mogli się dziczyć Królestwo Boże. I stało się, że wielka rzesza Nefitów zebrała się wokół świątyni w kraju obfitość. Byli zdumieni wielkimi niezwykłymi wydarzeniami i rozważali o nich między sobą. Rozmawiali także o Jezusie Chrystusie, o którego śmierci dowiedzieli się przez dany im znak. I stało się, że gdy tak rozmawiali, usłyszeli głos jak gdyby dochodzący z niebios i rozglądali się, gdyż nie rozumieli głosu, który słyszeli. I nie był to głośny ani ostry głos. Był to cichy głos, a mimo to przeniknął ich, że słyszeli i ciało ich zadrżało. Przeniknął do ich duszy i serca ich rozgorzały. I stało się, że ponownie usłyszeli głos, i nie zrozumieli go i po raz trzeci usłyszeli głos i nasłuchiwali i patrzyli w kierunku skąd dochodził patrzyli więc w niebo skąd słyszeli głos i gdy usłyszeli głos po raz trzeci zrozumieli i usłyszeli te słowa oto mój umiłowany syn w którym sobie upodobałem przez którego wsławiłem moje imię słuchajcie go i stało się, że gdy zrozumieli, ponownie spojrzeli ku niebu I ujrzeli człowieka w białej szacie wstępującego z niebios I stąpił, i stanął pośród nich, i oczy wszystkich spoczęły na nim I nie śmieli przemówić nawet pomiędzy sobą I nie wiedzieli, co to znaczyło, gdyż myśleli, że ukazał im się anioł I stało się, że wyciągnął rękę i przemówił do ludu Jestem Jezus Chrystus o którym prorocy świadczyli, że przyjdzie na świat Jestem światłem i życiem świata I wypiłem kielich goryczy dany mi przez Ojca I przyniosłem chwałę Ojcu, biorąc na siebie grzechy świata Co czyniąc, poddałem się woli Ojca we wszystkim od początku i stało się, że gdy Jezus wypowiedział te słowa Cała rzesza przypadła do ziemi Gdyż pamiętali, jakim prorokowano Że Chrystus ukaże im się po swym niebowstąpieniu. I stało się, że Pan przemówił do nich i powiedział Powstańcie i pójdźcie do mnie Abyście włożyli ręce w mój bok Abyście dotknęli ran po gwoździach w mych rękach i stopach Abyście się przekonali że jestem Bogiem Izraela i Bogiem całej ziemi i że zostałem zabity za grzechy świata. I stało się, że postąpili naprzód i wkładali ręce do jego boku i dotykali ran po gwoździach w jego rękach i stopach. I tak czynili jeden po drugim, aż wszyscy, zobaczywszy na własne oczy i dotknąwszy własnymi rękoma, przekonali się i świadczyli, że jest on tym, o którym pisali prorocy, że ma przyjść. I gdy wszyscy się tak przekonali, zawołali jednym głosem Hosanna, błogosławione niech będzie imię Najwyższego Boga I padli do stóp Jezusa i czcili go I stało się, że przemówił on do Nefiego, który był pośród zgromadzonej Rzeszy I nakazał mu, aby wystąpił I Nefi powstał i wystąpił I pokłonił się przed Panem i ucałował jego stopy I Pan nakazał mu, aby powstał i Nefi powstał i stanął przed Panem I Pan powiedział mu Daję Ci moc, abyś chrzcił tych ludzi, gdy ponownie wstąpię do nieba I Pan wezwał innych, powiedział im to samo I dał im moc chrzczenia I powiedział im W ten sposób będziecie chrzcić I nie będziecie się co do tego spierać Zaprawdę, powiadam Wam że w ten sposób ochrzcicie każdego, kto słysząc Wasze słowa, nawróci się, odstąpi od swych grzechów i zapragnie być ochrzczony w moje imię. Pójdziecie i staniecie w wodzie i w moim imieniu go ochrzcicie. I nazywając tego człowieka po imieniu, wypowiecie te słowa: Mając pełnomocnictwo dane mi przez Jezusa Chrystusa, Chrzczęcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wtedy zanurzycie Go w wodzie i podźwigniecie z wody. W ten sposób będziecie chrzcić w Moje imię, albowiem mówię Wam, że Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jedność. Jestem w Ojcu i Ojciec jest we mnie. I Ojciec i Ja stanowimy jedność. Jak wam nakazałem, tak będziecie chrzcić I nie będziecie się spierać co do tego, ani też co do moich nauk, jak to dotychczas czyniliście Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto chce się spierać, nie jest ode mnie Ale od diabła, który jest ojcem niezgody i wzbudza gniew w sercach ludzi i chęć spierania się Moją nauką nie jest pobudzanie ludzi do gniewu, aby między sobą walczyli. Moją nauką jest, aby zaprzestano takich rzeczy. Przedstawię Wam moją naukę. Oto moja nauka dana mi przez Ojca, a daje świadectwo o Ojcu, a Ojciec daje świadectwo o mnie i Duch Święty daje świadectwo o Ojcu i o mnie. I daje świadectwo, że Ojciec nakazuje wszystkim ludziom wszędzie Aby się nawrócili i wierzyli we mnie Kto uwierzy we mnie i zostanie ochrzczony Będzie zbawiony i tacy odziedziczą Królestwo Boga A kto nie uwierzy we mnie i nie zostanie ochrzczony Będzie potępiony Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam to jest moja nauka i daję o tym świadectwo do Ojca I kto wierzy we mnie, wierzy także w Ojca I temu Ojciec da świadectwo o mnie, gdyż nawiedzi go ogniem Ducha Świętego I tak Ojciec da mu świadectwo o mnie, a Duch Święty da mu świadectwo o Ojcu i o mnie Albowiem Ojciec, ja i Duch Święty stanowimy jedność I powtarzam wam że potrzebujecie się nawrócić i stać ufni jak dzieci i zostać ochrzczeni w moje imię, gdyż w żaden inny sposób nie będzie Wam to dane. Powtarzam Wam, że potrzebujecie się nawrócić, zostać ochrzczeni w moje imię i stać się ufni jak dzieci, gdyż w żaden inny sposób nie odziedziczycie Królestwa Bożego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, to jest moja nauka i kto tak czyni, buduje na mojej opoce i bramy piekielne nie przemogą go. A kto będzie głosił inaczej i podawał to za moją naukę, jest od diabła i nie opiera się na mojej opoce, ale buduje na piasku i bramy piekielne stoją otworem, by przyjąć takich, gdy wyleją rzeki i uderzą w nich wichry. Dlatego idźcie między lud i głoście, co powiedziałem, aż do krańców ziemi.